Łukasz, wiem, że mnie słyszysz. Nazywam się dr Maciej Młynarski, jestem neurologiem i pracuję nad nową technologią. Parę miesięcy temu uległeś ciężkiemu wypadkowi i od tego czasu leżysz w śpiączce. Jednak dzięki badaniom tomografu wiemy, że w twoim mózgu jest aktywność i próbujemy teraz nowej techniki skomunikowania się z tobą. Za wszelką cenę próbuj się obudzić. Twój mąż na ciebie czeka. się ma kurka, kurka. tul. ile to czasu nas nie było. O, no, ile nas nie było, ale co się działo, co się podziało? No, tak, intensywny miesiąc miesiąc z hakiem, No. Czyli znaczy, ja intensywny miałem pół roku ostatnie? No tak, ale a... projekt, projekt dostarczony. <głosy> <głosy> Jak to ja może tak powiedzieć. No, no ochajtałem się. W końcu się ohajtałem. Zresztą no, byłeś i widziałeś. Byłem, widziałem. Jestem pra... No może nie, że świadkiem, ale w sumie świadkiem. Świadkiem <grym> wydarzenia. Tak, <grym> tak. Tak, nie świadkiem... Ale nie wiem, czy wiedziałeś, no. że, że właśnie taka jest, po to jest instytucja drużby, żeby w razie czego była to osoba, która może potwierdzić, że ślub miał miejsce. Dlatego no tak. też, nawet jeżeli miały miejsce śluby zawierane potajemnie, to świadek i tak musiał być. W sensie, żeby było to no, w oczach kościoła... To akceptowalny. Tak, tak, tak. Znaczy, ale... Nie wiem, czy w wypadku bardzo wstępny, czy ksiądz nie, nie może być taką osobą, tego nie jestem pewien, ale zwyczajowo zawsze musi być jeszcze osoba z zewnątrz, która zawsze powie tak, widziałem, widziałam. Ale to tak samo jest jak bierzesz ślub cywilny, bo... Tak, tak, tak, oczywiście. Bo nawet jak byliśmy zatwiać papiery właśnie w urzędzie stanu cywilnego, to też tam pytaliśmy, czy może te dokumenty później odebrać ktoś z rodziny, na przykład moja mama, czy ktoś to on mówi nie, bo to jest tak, że możemy wysłać pocztą na dany adres i to nie ma problemu, ale jeżeli ktoś ma odebrać je stąd, to mus, musimy to być my osobiście. Lub świadek? czy Nie, nie świadek, okay. ale głównie dlatego, że nie wiadomo, czy my chcemy potajemnie, czy nie potajemnie. No. Okay. Dlatego właśnie w ten sposób. Może ktoś nie chce właśnie tak... Żeby rodzina wiedziała. No dokładnie. Żeby wysyłać kogoś, a ten ktoś jeszcze raz papra. Albo gorzej zniszczy i... Dokładnie. Nie masz dowód na małżeństwo, jeżeli nie będzie właśnie świadków? No okej, wy tak twierdzicie. No. Ale tylko wy tak twierdzicie. No, dokładnie. I kapitan państwo. No tak. O, o ile mu nic nie zginie w papierach. Tak, dokładnie. Czego nie byłbym taki pewien. No. No i tak. No i tak się działo. I dlatego mnie nie było. I dlatego ciebie nie było. Znaczy, ja to bym był, ale samemu nagrywać to, to żadna przyjemność. <laughs> Jak żadna przyjemność? Się nagrywało po samemu nawet. No, ja tak nie lubię. Ja, to, no, ja, tak. ja zawsze jednak widzę tą wartość towarzyską, tak. społeczną. <laughs> Dokładnie, Moż można porozmawiać z milionem słuchaczy. <laughs> Przed radiodbiornikami. No tak, ale nie, to jest taka rozmowa, wiesz, jednostronna, to jak modlitwa prawie. Jaka śmieszna modlitwa taka by była. No. Ciekawe, czy są podcasty o takiej tematyce, że ktoś po prostu nagrywa swoją modlitwę. Jestem ciekaw. Chyba nie ma. Chyba ja. Pora na ciebie. Holera. Ja, Katnelyw Tajny. Ja, ja. Nie, nie, jeżeli ja, jeżeli ja mam siedzieć nad jakimś projektem, to no, podcastem na to jest to jeden bardzo konkretny, o którym ty wiesz, co po niektórych słuchaczy pewnie też wiedzą, ale jeszcze nie będę zapeszał tak e, szerszej, szerszemu gronu. To kwestia czasu, kwestia Dokładnie. czasu, czekajcie. Będziemy mówić, mówimy im o tym, co będziemy potrzebować od nich? E Potem. Potem. Wiesz w tym, w tym konkretnym odcinku, który mam nadzieję, jest, że... Jest za wcześnie, żebyście wiedzieli. Jest za wcześnie, żebyście wiedzieli, to jest jedno, bo, bo jeszcze może się zdarzyć, że na przykład złamię sobie gardło i nie będę mógł mówić, no to wtedy przypał. Wtedy, wtedy przypał. Albo złamię sobie ręce i nie będę mógł napisać tego, co chcę zawrzeć. a znaczy, no, trudno wtedy pisać, jak się nie ma czym. Oczami. Tak, jak no, to Stephen jest, Hawking. Stephen Hawking, to prawda. No może, może niby tak, ale też nie jestem aż tak bogaty, żeby mieć takie specjalne urządzenie. No, Facebook ojda. pracuje chyba nad, nad znaczy, podłączaniem ojda. aparatury do mózgu i czy, wykorzystywaniem myśli właśnie. No ale masz high trackery, one nie są takie drogie. No. no. Ale spoko. No, coś jeszcze ciekawego działo. No, wszystko się działo. Tak na dobrą sprawę e, zacząłem nową pracę. To, już było, to już było po, no. po tym, jak zrobili, zaczęliśmy przerwę. Ale o niej też. No, będę mówił, jak odejdę, no bo... <laughs> nie, no nie, nie, że jest tak źle. Ale wydaje mi się, że zawsze lepiej o, o pracy mówić, jak już jest to stara praca. <laughs> <laughs> no to dobrze. Jak już ostatnio chyba zmieniliśmy z her, her wiadomości póki co rezygnujemy, bo inny projekt się rodzi. Dokładnie, on nas kosztuje czas, więc, więc no, póki co więc bez, póki wi jest... wi bez wiadomości. Tak no ale witamy w hergatce. Hergatce. Dokładnie. Ja Czek Tull. I generał. Witamy was. Breh. Wiesz generał. Sprawa wygląda następująco. Jak wiadomo, po weselu zostały koperty. Mm -hmm. Możesz zadać pytanie, czy wesele się zwróciło? Czy wesele się zwróciło? Otóż nie. O, ale kurde. nie było tak źle. Mogłem nie wrzucać pustej. <grym <grym no, <grym> na to. Wiedziałem, że to ty, ale kartka była bardzo ładna. Jej. <grym> ale na dobrą sprawę nie patrzyliśmy, kto ile dawał, tylko po prostu wyciągamy wszystko, rzucam na kubkę i tylko patrzymy, jaka kartka A, była. B, b, b, zaraz to ludzie się podpisywali? Tak. To jest dla mnie fenomenalne. To, to jest dla mnie niepojęty zwyczaj. To, gdybyście patrzyli, moja byłaby niepodpisana, bo nie przyszłoby mi do głowy samemu z siebie, żeby się podpisywać. No jest no bo... poprzednie, poprzednie no. wesele, na jakim byłem, to, że rozmawiałem z koleżanką, która się tam wtedy hajtnęła i mówi, że właśnie dwie były koperty niepodpisane. Co, co jest grane? Ja i kto? No. <grym> I, i, I było to dla mnie szokiem, ale pomyślałem, że to był jakiś dziwny krakowski zwyczaj, no co jest grane, więc no, nie, zna, nie znalazłem, czy nie szukałem, więc w własnej głowie nie znalazłem jakiegoś sensownego wytłumaczenia na taki stan rzeczy, no to zostawiłem to samemu sobie i stojąc w kolejeczce tam do was życzeniami mhm. zapytałem chłopaków, czy się podpisałeś, to nie, nie, nie, co to w ogóle za pomysł, więc myślę, ok, nie jest ze mną źle, widzę, że nie tylko ja tutaj dobrze kminię, ale przy stole już się kolejne osoby do, do rozmowy w taki czy inny sposób wkręciły no A i jest. A -a. No i nagle tak się okazuje, że na przykład jeden kolega opowiadał, że, jemu, że też nie myślał, żeby tam jakiekolwiek adnotacje wrzucać natomiast podeszła jego mama, zapytała co robię on powiedział, mu, że właśnie pieniądze do koperty pakujesz szuka koperty, to mówił no ale kartkę masz, podpisałeś się? nie no mama, co ty, masz się podpisać No i, i, i tak się stało ale wiesz, bo nawet nie chodzi o to ile kto wrzucił tu chodzi o to, że dostajesz tą karteczkę z życzeniami i to jest fajne. Wiesz, wiesz jak fajnie się oglądały te niektóre kartki? Nie mam pojęcia. Nie. O, od Pepeta dostałem bardzo fajną. No. Nie podpisał się chyba też. Też nie, no. No, ale po kartce rozpoznaliśmy, że to okay. jest. <laughs> czaję, czaję. Nie, no. mi, mi po prostu nie przydało. To teraz jak, jak, jak tu pytałeś takie argumenta, że, że to jest... No i tak wiadomo. Znaczy jakby było powiedzmy 20 kopert białych, zwykłych. Aha. Coś mi się z gardłem podziało. Już jest lepiej. Jakby było zejście jak białych, zwykłych wypełnionych czymś, na przykład trotami, Aha. no to wiadomo, że trochę przypał, nie? Ale też nie o to chodzi. No, każdy daje tyle, ile może, tak? No to tak, to tak, ale to co nie wiem... Nie dalej jest to jednak koncept w mojej głowie troszkę, troszkę zahaczający o absurd. Hmm. Tak. Właśnie, jakby stworzony tylko po to, żeby. Haha, patrz, ja cię lubię, bo ci dałem 1000 złotych, a ja cię nie lubię, masz dyszkę. Hmm. Tak, tak to widzę, że napiję się za, za tak <głosy> Ej, na 10,5 by prawie starczyło. No, prawda, 60 groszy, a to się użebra Ej, to jest tam, ale to za chwilę, może, no? że, że podnieśli cenę. Ale nazwy nie zmienili. No, znaczy, bo ta nazwa, ta nazwa jest chyba historyczna. Gdzieś mi się kojarzy, że to piwo kiedyś dawno temu było i ono wróciło względnie niedawno. Tak 2-3 lat temu chyba. No. Mówię, bo on tam się reklamuje jako wróciło czy coś takiego. Może. E, więc, więc jak tak, Ebe. Jak Ebe. Ebe jeszcze jest. Wiem, że jeszcze jest. No 10,5 też jeszcze jest. Tak, tak, tak. No ale a na przykład nigdy poza żabkami nie widziałem. A 10 <laughs> Co? A dziesięć powiedziałeś. No A dziesięć jak... pół. A, okej. Okay. Eee, poza żabkami tak, nie widziałem też. Ale wracając. Aha. Co się działo po weselu? No, to jest bardzo Po dobre. weselu, skoro... To, bo, to, bo, i, bo jak ja, ja wyszedłem chyba po trzeciej a ty mówisz, że już o piątej spałeś, czyli przepraszam, że koło czwartej się skończyło. O czwartej, chwilę przed czwartą DJ-owi powiedzieliśmy, że już nie ma sensu, bo i tak nikt nie będzie tańczył, bo wszyscy już zbyt zmęczeni. <śmiech> zmęczeni. <śmiech> Ej, dwie najbardziej uchlane osoby to był mój ojciec i Krzysiu. <śmienicza> Co, mo mo może tak być. Chociaż jeszcze gazdem chyba to uwzględnił. Ale po gazie nie wiedział tak bardzo. Nie? Nie. Znaczy był <śmienicza> radosny. Był radosny. Jak... Ja, jak dla mnie to właśnie wygląda jak takie właśnie świeżo reanimowane zwłoki. <śmienicza> Gdzieś tam chodził, podchodził, uśmiechał się, powiedział, że słów nie wyartykułuje. <śmienicza> To nie widziałem go już w tym stanie. Nie, nie, to właśnie. Y Wspomina ostatnie, ostatnie z jego wspominek, które pamiętam, to właśnie jak z twoim ojcem siedział i rozmawiał o, o chyba pszczołach. Chyba czy, tak. czy, o, czy o pszczołach i ogólnie o wadach, które gdzieś tam sobie żyją. Ciotka ostatnio do mnie dzwoni pyta się, a co to za jakiś taki chłopak przyszedł do nas z, z Dzikowa i tam pił z Jurkiem i, i twoim <grym> ojcem. No tak, to, to... I opowiada podobną historię o tym, jak jakaś babka z księdzem gdzieś tam w ich parafii się skumali i byli potem nie parką i księdzu się zmarło i babka odziedziczyła jakieś tam mieszkanie, dom, pierdu, pierdu. To pierwsze słyszę. W sensie, kojarzę jedną taką historię, eee, jeszcze z czasów mojej podstawówki, właśnie parafialny ksiądz Adam miał na imię na też pamiętam, tak jak teraz się zastanowię, ale to już mniejsza, jak ksiądz Adam no tak odchodził od nas z parafii. ja pamiętam jak, jak, no bo to wtedy ministrantem, bo byłem, ja to pamiętam, pożegnanie na, na, na plebanie, tam była taka mini-impreza na, na odchodne, no, lubiliśmy księdza, tam się właśnie, bo opiekunem to też tam na stu do ping-ponga no ping -ponga ogarno, jakieś takie no wiesz, fajne rzeczy tam, żeby sobie dzieciaki porobiły w wolnym czasie. No, no i przyszło też to koło gospodyń domowych, czy jak to się nazywa, to co przy parafiej starsze kobiety siedzą. Chyba koło różnicowe. No, nieważne, jakieś tam. Jakieś tam koło. Tak. I ja pewnie go ono rozpaczało, ale tak wszystkie to tak zacząłem się myśleć, czy, czy co się dzieje? Kim Zągło umarł. Kim, to dokładnie tak, jakby. Okej, okay, to jeszcze nie była ta era skrajnej cyfryzacji społecznej, ale no już telefon komórkowy, myślę, że nie każdy miał, ale już w każdej rodzinie był. O, w mm. ten sposób. Więc y, ksiądz też miał oczywiście, więc y, ten kontakt nie upadał. Chyba, że właśnie jak się potem pojawiło światło, to nie do końca te, o ten kontakt chodziło. No i, i wiesz, no, takie rzeczy... No ale że umarł, to nie wiedziałem. Y, po gdzieś dziś niedawno. To muszę się podpytać w rodzinie. Że jakiś właśnie nie, nie młody mi był koło pięćsiątki, czy coś? Chyba, że to inny ksiądz. Chyba, że innych ksiądz, to mogę nie no. wiedzieć, bo tam nie wszystkich pamiętam, nie wszystkich znam. No. no i ten, i my siedzieliśmy ogólnie na tym weselisku do czwartej, około czwartej zgodnie z planem i y, umową z firmą, która wynajmowała nas, mm. ale y, wyszliśmy i siedzieliśmy jeszcze z pół godziny przed na <laughs> Je, je, ten e, mój świadek dojadał e, jakąś tam polędwicę. jaka ona była dobra <grym> to jest, ja wiem o którym mięsie mówisz e, wziął takie pęto, tutaj, znaczy kawał polędwicy i po prostu e, nie, ty... szarpał jak ja że gdzieś w, w okolicach chyba już pierwszej pierwszej w nocy wtedy je dopiero poznałem wcześniej gdzieś tam widziałem te mięsa coś tam podbierałem, ale nie to konkretne jak to podebrałem, ukroiłem sobie kawałeczek tak ona spróbę Pierwszy dziabi i ja się, ja się dziwię Co to za piękne smaki w moich ustach Ale patrzę obok musztarda leży Uch no naprawdę, już ani wódka, ani taniec były mi niepotrzebne, bo miałem przy sobie arcymięso, tak to, tak to nazywałem i jad, jadłem toto, to. natomiast... I to e... miało trzy dni wtedy. Od... Była ale... świeżyzna prosto ze świnki. No tak, tak, tak, to super. Aczkolwiek jedna rzecz mnie bardzo zabolała, przez to, że siedziałem przy tym arcymięsie i praktycznie już tylko je jadłem. No może nie tak, że cały czas tam stałem ten, po prostu od, na parkiet i po mięsko. Na parkiet, kielon i po mięsko. I tak dalej, i tak dalej. ale Bardzo smutno mi się zrobiło, bo już przed samym, samym wyjściem e... Podchodzę do, do, do arcymięsa oczywiście i tam gazda sobie stoi. No i pałaszuję coś innego. Mówię mu, kurczę, spróbuj tego, bo jest arcydobra. On mówi, nie, nie, ty spróbuj tego. Pokazał jakąś kiełbę, no. która też leżała obok i której no, nie, też nie skosztowałem wcześniej, bo miałem arcymięso. I cholera jasna, gdybym wcześniej poznał tą kiełbę, to ona byłaby arcymięsem, bo była jeszcze lepsza. <laughs> Ale no tak. żeberka, żeberka też podobno były pierwsza klasa. E, o żeberek nie skosztowałem. No. E, jakoś nie chciałem się z nimi orać. E, ja nie, nie ale wiem, wiem. Miałem, miałem swoje, no Było w, mi dobrze wiesz, chcę tak, Ja z tego wiejskiego stołu nic prawie nie spróbowałem Kurczę, ale wiesz, to ci powiem, że jak nawet wręczyliście, wręczyliście nam placuszki na koniec Ja miałem taką cichą nadzieję, że może będzie tam kołeczek tego mięsa wiesz, że gdybyś powiedział, że A mogę sobie wziąć tego to by został? Wiem, ale nie pomyślałem o tym wtedy okay. no. To ten, na przyszłe weselę <laughs> Tak. Nie, no to jest... Chociaż to jest ten, na którym myślę, że mógłbym w jakiejś sensownej przyszłości być, będzie trzydniowe mięso. Myślę, że małe są szanse. Tak. No, może któryś z chłopaków schmelował, by cię zaprosił. Ciężko stwierdzić. Hmm. Oni, oni nie mają świni, tak. <śmiech> <śmiech> czy wiesz, ja nawet, ja nawet nie muszę być na weselu, ja tylko chcę to mięso. <śmiech> <śmiech> Spoko. No, e, tak, to fajnie. Wesele pierwsza klasa, tak. tak. No, ale to, to, to, co byście mi tam też odjebali. Inaczej się tego nie da nazwać. Ej, ale według mnie... To, to może być zwykłe wesele, pójdziemy, pobawimy się zjemy trochę mięska ze, ze świnki świeżej co ogólnie będzie fajnie i, pójdzie, i rozejdziemy się nie? a tutaj i mój świadek odwala jakiś filmik, to, jakieś filmiki świadek, świadek zrobił kawał świetnej roboty tak. to bardzo pozazdrościć, pozazdrościć organizatora no, naprawdę, kawał dobrej roboty świadek Damian odwalił zebrał od ludzi nagrania, którzy nie mogli przyjechać od naszych rodziców i tam już od kilku innych osób y, nagrania, właśnie z życzeniami, żeby na pamiątkę było. Naprawdę, super to wyszło. Później było puszczanie chińskich lampionów. Y, generał ze swoją dziewczyną zrobili po tańca z ogniem, bo tak to się nazywa, tak? No tak, tak. No. tak. Muzyczki nam brakło, cholipka. No, ale jak na spartańskie warunki. Jako tak. Pod wielkim dębem. Tak. Na 30% było, zaliczone. Dokładnie. No, ale i tak było fajnie. Ale jak naprawiłeś? Tak, kij się naprawił, to prawda. Tak. To, to, to, to, to najważniejsze, także elektronika w sumie fajna rzecz, warto się tym bawić od czasu do czasu, tak nawet, żeby sobie pokręcić, popróbować, w sensie to, kable rzecz jasna, z ogniem też warto, ale tutaj trzeba pamiętać, że nie można być zbyt pijanym czy coś. Tak, bo... Zbyt trzeźwym też. Bo, ze, bo zepsuł się w kiju do puszczenia fajerwerków. Tak, narzędzie, które polegało na tym, że przerzucało, przepuszczało impuls z baterii do mikroładunków wybuchowych, które uruchamiał fajerwerki no i firework taki, powiedzmy, podobny do wulkanu, no ten deszcz iskier gdzieś tam powodował, no a nam się, nam się niestety napięcie nie przekazywało tak, jak powinno. No, szkoda, szkoda, bo mm. ładnie to działa. No i tak, pokaz był bardzo ładny. No. No i co tam? No i jak już wesele się zakończyło. Właśnie poprawiny były? Nie, co ty? Ja nie, myślałem, myślałem, nie. myślałem, że może w niedzielę o, po czternastej po obiedzie, że tam jeszcze sąsiedztwa. to by, byłby, byłby zaproszony. Nie, nie dałbym do No trudno, dlatego też nie było poprawy. <śmiech> <śmiech> Ale nie, o piątej poszedłem spać, o ósmej wstałem i sprzątanie, zbieranie hmm. wszystkich rupieci, A A to mięska. Wróciliście, wróciliście tam na miejsce i tam... W tym, w tak jakby w sala ta główna. Aha. Była nasza do czwartej, a w tym budynku obok mieliśmy pokoje hotelowe w górę. Aha, ja myślałem, że pokoje hotelowe były tam, gdzie nas wysadził bus. Jakby nie, nie, z nie. Z nie, nie, nie, tam były inne pokoje hotelowe jeszcze. Okay. bo tutaj było kilka pokoi więc tutaj powiedzmy chrzestna mojej A czy to najbliższa rodzina i tak dalej, tak, tak, tak. a z troszeczkę dalej No wiesz, tak. jak była na przykład moja chrzestna ze swoją córką zięciem i trójką dzieciaków znaczy dwójką dzieciaków, bo jedna córka jedna tam najmłodsza nie tarła, mhm. no to wiesz, no to też ich tutaj, żeby no, łatwo tak. ulokować dzieciaki No oczywiście. No i wiesz, jak padły koło 11, to bez sensu chodzić No i... No i tak. I no. to obok było wesele drugie, nie? To nie było wesele, tłuszcziny. Aha. Ale oni chyba byli tam mocniej narąbani niż u nas. <głos> <studia>. <głos> Ale Co jest fenomen? Kiedy Impreza twoje... na chrzciny. Co jest grane? Czemu nie? Nie, nie przyszło mi to do głowy. Chociaż... E... Znaczy, może, może nie aż tak, ale normalnie imprezy na chrzciny robisz. No, bo... Nie wiem, ja wiem. Ja, ja, ja zawsze myślałem, chociaż może to kwestia tego, że... tam. Dawno nie byłeś na chrzcinach jak To jedno, ale te, które pamiętam, które kojarzę, jednak były... U mnie w rodzinie... Większą, większa część mojej rodziny mieszka gdzieś tam rozproszona jest. Mhm. Tam w Tarnobrzegu taka... No, garstka ludzi, no. więc okej, okay, babcia, chrzestnik, może jeden wujek, jedna ciecia, coś takiego, to, tak, ale to się zmieści, zmieści, się tych ludzi w mieszkaniu i powiedzmy, jakiś lepszy obet czy coś, ale no. żeby knajpę, lokalne najmować, no to no, po prostu mi by to głowy nie przyszło. Wiesz co? Ale może to jest kwestia właśnie tego, że... Ale no, też ceny w tym dworku, bo to jest dorek różany puzel w Chmielowie, yy, są tak niskie w porównaniu do jakichś właśnie innych miejsc, na przykład do Krakowa, że nie opłaca się robić tego w domu, bo więcej czasu i hajsu zmarnujesz na zrobienie żarcia dla tych osób, niż wyjdzie ci powiedzmy wynajęcie dworku z cateringiem, mm. który jest w cenie. Bo tak. za, za, my za salę zapłaciliśmy 16 tysięcy. Co, co normalnie w Krakowie byś miał 25 na te... 75 osób. Nie? Aż, aż 75 było? Yy, licząc z yy, wszystkimi tymi... Jak się to nazywa? Ciotki? Nie, nie, nie. 75 osób było razem z kamerzystą, fotografem, i tak dalej. Tak, tak, tak. A DJów było dwóch. W sensie było i je, jego, jego dziełucha, tak. Okej, okay, właśnie. No wiesz, jak. No, ale też dobrą robotę robotę robotę bo już zastanawiałem się tak. A... Jak w zaczność, jak będą wyglądały te gry, które pojawiają się w okolicach północy lub później? Nawet nie, chodzi mi, nawet nie, nie, nie, chodzi mi o oczepiny, a o ten element, gdzie DJ staje się też wodzirejem, uh -huh. gierce zaczyna, bo te z wesel, które kojarzę. Czasami to były spoko gry, właśnie uh -huh. takie, takie jak tam były u ciebie, no, pro, proste, proste gry zręcznościowe czy coś, ale czasami one już zahaczały jakoś, yy, soft porno hamowe, nie? Bo my z góry powiedzieliśmy, że żadnej soft porno dobrze. Okay, dobra. <głosy> tak, miałem takie troszkę nadzieję, że jednak no, Podkarpacie, na wsi, no to może. Nie. Znaczy, no, inaczej. Nadzieje, nadzieje. gdyby średnia wieku wynosiła 60 lat, <głosy> to pewnie byśmy się na to skusili, ale wtedy nikt z młodych by się nie bawił. Mhm. Eee, no, bo to jest raczej właśnie dla tych starszych taka zabawa, takie zabawy. No, a my mamy internet. No, mamy internet, <laughs> dokładnie. Eee, no, ale bez sensu. Bo też ludzie się czują niekomfortowo przy czymś takim, nie? No, tak. Znaczy, no, no. są ci, którzy się czują niekomfortowo, i są ci, którzy tylko zacierają rączki, aż Halinie na kolanach usiądą. No, czy dokładnie. Halina na im. Tam. <laughs> no. Eee, ale nie. DJ też fajną robotę robił. Tak. Ja pamiętam w pewnym momencie, jak mam gdzieś tam w głowie, jak ogólnie raczej do tańców mi jest ciężko. Na, trzeźwo, na mm -hmm. nad parkiecie mnie prawie na pewno nie zobaczysz. Ale wyciągnęliśmy was w końcu. Tak, tak, tak. No. Natomiast w pewnym momencie że mam w głowie taką może nie nazwę tego play, playlistą, ale takie parę utworów, które no ja wiem, że jak one polecą, to, to ja nie wiem, co, co mnie robią, rzucam to, co robię i, i biegnę. No i tam siedzę, piję cokolwiek, poleciał Rasputin. To y, uważałem, że to jest takie tier 1, tier prawda, że ciężko będzie, żebym miał kawałek, który lubię bardziej, żeby do niego tańczyć. Wychodząc powiedziałem komuś, że jedyne co będzie, co mogło być lepsze co jeszcze raz mogłoby we mnie obudzić takie uczucia, to chyba być być Moskau z I ja nie wiem, czy DJ to usłyszał. Nie wiem, ale poleciał. Inaczej, dostał od nas no, predefiniowane piosenki, które muszą pójść przynajmniej raz. Tak, no no, no, świetnie. Pamiętam wtedy, no moja dziewczyna siedziała z kimś tam gadała. W środku rozmowy była złapałem, wyciągnąłem. Stop, leci Moskwa. No, potem mi to wyrzucała. Zwrotnialcu nie dasz swojej kochanej dziewczynie nawet dokończyć rozmowy. Nie, masz tańczyć. Po to na wysyłę przyszłaś. No, no, no, tak, ale też odkrycie, że, że jeszcze jest wino oprócz wódki. Oj, oj, oj, oj wódkę mało <głos> lubię. Jak, jak, jakie wino? Był bimber. Bimber też, ale nie, chodzi o, chodzi o to, że ja średnio się dobrze mm -hmm. czuję pijąc e, ciężkie alkohole, bo bardzo często, nie zawsze, ale bardzo mm -hmm. często mam, przepraszam, mam potem rozstrojony brzuch. E, więc wódka nigdy nie jest dla mnie naturalnym wyborem. No, wiadomo, już potem poszła, ale, ale, ale, tak, to wino też było bardzo, bardzo miłą niespodzianką. Hmm. Więc, więc tak, no weselicho. Znaczy, prima start. Bo tak, Woda, wino, nalewki, moje mamuski i Bimber, który mój, mój ojciec załatwiał. No, Bimberku chyba zrobię na rozchodniaczka. Hmm. No, bo, że tak powiem, chłopaki. Moi kumple Schmielowa wyżłopili wszystko. Chyba z gazdą. Bardzo możliwe. No. Patrząc na niego, jestem prawie. Myślę, że on... tam było wiele rzeczy grane. Tak, tak, tak, tak. Jarcy mięso. Jarcy mięso, Jezu Chryste, jakie to było dobre? To jest zwykle, że berlinki albo mięso mielone garmażeryjne, i wieprzowo-wołowe, bo jest tanie i znośnie smaczne. i wreszcie mogłem sobie pożyć jak człowiek. I wtedy zaczyna się zastanawiać po takim, spo, po takim spotkaniu, na takim weselu, czy, czy aby nie zacząć hodować tych świn, skoro można z ich takie pyszne przekąski to jest zrobić. To doskonałe, no, to prawda. A z, no. z kolei masaż, który to przygotowywał, to nie wiem, ile tam wziął, 300 złotych? Paniutko. No. Więc też nie był jakiś wielki pieniądz. To do niego jeden dzień roboty, czy, czy, czy ile? W tym przypadku były dwa dni roboty. W sensie przyszedł powiedzmy we wtorek wieczorem, trupił świnie. Świnia pozostała wysłana do przebadania. Wrzuciła z certyfikatem i następnego dnia przetwarzanie na kiełbasy, zapieksy, żebra inne... Inne dobrodziejstwa. Dokładnie. To świńskie dobrodziejstwa. Dokładnie. Widziałeś tę małą świnkę z takiej tak, mielonki? Nie, była taka z mielonki, taka świnka, z foremki. No, nie zwróciłem uwagi. No to była i moja mamuska taką od głowy napoczęła. <laughs> fajnie, no. fajnie, No, ale fajnie, fajnie, no. I gdy już wesele się uspokoiło, gdy już wróciliśmy do Krakowa, stwierdziliśmy... Wypadałoby odpakować prezenty. Bo z takich prezentów, prezentów dostaliśmy głównie wina jakieś hmm? i jedną paczkę. Dostaćmy Nintendo Switcha. Słyszymy, kurwa. To dobra, podpinamy. Jako telewizor służył nam monitor 24-calowy. Nice. To tak się da? Ja zawsze myślałem, że Switch jest tylko i wyłącznie. Ten masz ten mały monitor, monitor. Nie, nie, nie, on ma jeszcze do tego stację dokującą. Podpinasz pod telewizor. Odpinasz tego joy tak Aha. zwane. I albo trzymasz to w łapkach jak do Nintendo Wii U, Aha. tak jak Gazdama, albo wpinasz w takiego specjalnego pada, który ma takie dwa miejsca na te pady A, widzisz. i masz jako pada normalnego. Okej. Okay. No i wiesz, na przykład jak mieliśmy tam zeldę Zelda, tą Breath, of, Breath of the Wild w komplecie, no to spoko, fajnie się grało i tak dalej, czy to na wersji tej handheldowej, czyli jako konsolka przenośna, czy to na, tele na tym telewizorze. No ale z drugiej strony na 24-calowym ekranie z 5 metrów trochę napisy były niewidoczne. A no. jednak do gry fabularnej spoko mieć informację o tym, co się w grze dzieje, bo nie ma powiedzmy dźwięku nagranego, głosów. No tak. E, to co? Poszliśmy kupić telewizor. <grym> e, jak to Polak, spędziłem pierwsze... Dwa dni po stwierdzeniu... Pisząc do ludzi na eliksie, żeby dali taniej. Nie, nie. Z, z, doktoryzowałem się z tego, jaki telewizor wybrać. No i... kurde, 43 cale powinno się zmieścić w kanciapie tam u nas, gdzie telewizor stoi. Ale kurde, fajnie by było wziąć sobie trochę lepszego OLED, no bo jednak w przypadku, że tak głównie gram po nocach, no to żeby ta czerni była taka czarna, tak? Mhm. Żeby Fajne, fajnie to wyglądało. No trudno, poszliśmy do sklepu. Widzieliśmy, no już powiedzmy, ja chciałem 55, ale wiedziałem, że się nie zmieści. Moja żona chciała, e, to 4 kę trójkę, bo po co taki duży. No tak. e, poszliśmy do sklepu, kupiliśmy 50. -50. <laughs> Ale mamy Ambilighta. Czyli już możecie się domyślać, jaki to jest producent telewizora, bo tylko jeden producent ma... Ja, nie mam pojęcia, co to Philipsy, jest. tylko mają Ambilighta. Co to jest? Philips? Ambilight. Ambilight to jest taka, takie coś, że z tyłu masz hmm. diody LED i te diody LED świecą ci na kolory takie, jak przy granicy ekranu masz yy, wyświetlany obraz. Aha, czyli tak ci się to trochę... Rozmywa, rozmywa, rozmywa telewizor tak, z tłem. Tak, więc okay. na, naprawdę fajnie to wygląda. Tylko, okay. że do Ambilighta potrzebujesz mi też jasną ścianę, na przykład białą, albo hmm. taki kolor, który nie bardzo ci... Na taką różową Taka różową różowa nie? też by była. O, ciekawostka, możesz sobie ustawić, jaki masz kolor ściany i on tam wtedy trochę modyfikuje kolor. Modyfikuje kolor. Fajne, fajne. No. no i ten. I kurde. U już przyjeżdżamy. W ogóle wrócić, bo w Bonarce kupowaliśmy. Wrócić z Bonarki o godzinie 18 w piątek. Panie, jeszcze, jeszcze że przecież zaczął się październik. Co się stało za Armagedon? Nie ja miałem taki pomysł, e, że no Kraków jest w ogóle w remoncie, prawda? Może teraz już nie aż tak, bo oddali Bronowicką. <śmiech> Poczekaj, był już dzisiaj wypadek? <śmiech> znaczy, tak, no, największą hamówę, jeżeli chodzi o temat Bronowicki, to wydaje mi się, że nie wiem, czy to MPK było za to winne, czy Zikit, czy ktoś jeszcze inny. Pa padło hasło, że te linie tymczasowe, e, te 700 któreś tam, 700 Trójki chyba? No nie ważne. No, dużo, 700. 700 Coś tam. Były na tej trasie, jako komunikacja e, zastępcza, były darmowe, dopóki nie zostanie Królewska i Bronowiska wyremontowana. No i przechodzi 1 września. <grych> no i pada hasło, dobra, wyremontowana. E, to już nie mogą być darmowe. Już koniec. Nasza umowa się skończyła, więc, więc płacicie. Tyle, że w tym czasie rozkopano Karmelicką, czyli jak ktoś jest spoza Krakowa, jedyna droga Tra dla tramwajów, która prowadzi do Królewskiej i Bronowickiej. Ergo, jeżeli Królewska i Bronowicka są wyremontowane, ale Karmelicka nie, to tramwaje i tak nie pojadą. Więc tramwaje i tak nie jeździły, a zastępcza stała się płatna. No. A jeszcze wcześniej, bo wydaje mi się, że na początku chyba wakacji, jakoś tak rozkopano ulicę Ditla. Kolejna dość istotna, zwłaszcza dla mnie, bo mieszkam w takim miejscu, że rozkupanie Ditla i wyłączenie tramwajów stamtąd no, no spowodowało, że i do mnie tramwaje nie jeżdżą, więc okej, okay, busy są, dojeżdżają, jest komunikacja zastępcza, ale ona potrafi w korku utknąć. Tramwaje miały swój własny pas, nigdy w korku nie stały, a, a busy no, potrafiły zrobić sytuację, że trasę, którą powinienem zrobić w 13, robiłem w 40, bo sobie stałem na, przykład na moście uwięziony. No i ani mnie nikt nie wypuści, ani co. Także po dwóch czy trzech przejazdach Stwierdziłem, że no, ja to chyba jednak tego MPK troszkę pobojkotuję, bo nie dość, że ceny podnieśli zaraz po wyborach poprzednich, to jeszcze z tymi zwiększonymi cenami mi wypadają środki komunikacji. No co to w ogóle ma być? Jakiś taki, taki mm. dziwny układ, płacę więcej za gorsze. Więc zdziem, ok, są rowery miejskie, właśnie zmieniłem pracę, więc mogę sobie rowerem całkiem przyjemnie na Wisłą jeździć. No to, no to jeżdżę rowerem, więc jeździłem sobie miesiąc, ale myślę, że przechodzi październik. Zimno się robi. Padać będzie teraz coś, Chłód bym przeżył, ale jazda w deszczu to już nie jest nic przyjemnego. Potrzebowałbyś y, taką kapotkę skórzaną z czerwoną, z orłem na klacie. Na przykład, y, na przykład. No ale nie mam takiej, mam tylko bez orła, więc nie mogę w niej jeździć. I, i już, miałem, już miałem sobie właśnie y, zakupywać y, bilety miejskie na październik. Kiedy ktoś tam rzucił hasło, że po pierwsze, roz rozkop ulicy, która mnie interesuje, będzie trwał jeszcze co najmniej rok, z uwagi na wykopaliska archeologiczne, które swoją drogą można było spokojnie zrobić w latach 70., czy kiedy ulice Didytla kładli, bo nie wierzę, że wtedy nie dokopali się tego masu. To jest po prostu niemożliwe, żeby nikt nie zauważył ruin pod ulicą, no, którą, kładą. <słuch> którą kładą. No to tak, tak się nie da więc więc e, dobra robota, dobra robota miasto Kraków, oczywiście tutaj domyślam się, że to pewnie miało miejsce jakieś 40 lat temu, czy coś koło tego, więc... No, i, i ja się domyślam, że robotnicy zobaczyli e, jakieś kamulce. Tak, a majster majstrowi też nie zależało, no to tam pal 6, no ale jakoś tak rozsierdziło mnie to i jeszcze kolejny miesiąc będę po rowerach sobie, sobie ciupał dziennie delikatnie i on się tak cichutko bojkotuję tego mpk czy nie ma co cicho bojkotować MPK, bo... Znaczy nie, ja też mam świadomość, że miasto jest, e, przynajmniej jeżeli chodzi o centrum, tam już nic więcej nie wciśniesz. Metra się nie da. Jak ktoś mówi o metrze w Krakowie, to albo gdzieś dookoła... Te, te, Mon ty... Monorejle. Górą metro puścić. To e... jest jedyny sposób. Tak, e, tylko... Po... Gdzie? Tylko gdzie to jest jedno, no i... No nie da się. Mając, powiedzmy, dostępne środki, nie da się zrobić, żeby miasto lepiej komunikacyjnie funkcjonowało. Można wrzucić więcej autobusów na linie, można dodać kolejne linie, ale wtedy by zaczną powstawać korki z samych autobusów, bo też e, no jest jakiś taki, nazwijmy to, żelazny elektorat, który jest sobie samochodowy i się z samochodu nie przesiądzie. E, czasami słusznie, czasami niesłusznie. To już, powiedzmy, nie chcę mi się poddawać tych ludzi, nie według mojej moralności, nie ma to teraz sensu. Natomiast... E, to zwiększenie ceny biletów i zarazem zmniejszenie funkcjonalności spowodowało, że no, poczułem się rozsierdzony, a kiedy jeszcze usłyszałem, że kolejny rok mam czekać, aż będę mógł korzystać e, taj, w taki sposób, do jakiego przywykłem, no to już bardzo źle. Tym bardziej też e, ulica Ditla jest dość dużym e, przecież e, szlakiem komunikacyjnym, a od niej odchodzi też ulica Krakowska. Na pewno od na południe leci Krakowska, nie wiem, czy od, na północ Ditla czy też jest Krakowska, czy nie Stardomska, aby też nieprzejezdne i to, że tam nie dojadę, to jest jedna, że mam tam jedną knajpkę, którą bardzo lubię, pod pijanym elfem, wszystkim bardzo polecam, gry planszowe, gry bitewne, nikt mnie nie zapłacił za tą reklamę, natomiast tam co, jest tam masa różnych knajp, firm, ośrodków, czegokolwiek, no, ja jestem pod wrażeniem, że one funkcjonują, tam się ani samochodem nie wiedzie, nawet na piechotę jest tam dość ciężko przejść z uwagi na to, jak wąskie są te chodniki, no ja widzę to jako zabójstwo małych biznesów. Okej, okay, remont jest potrzebny, tego nie neguję. Ale czemu on tak długo trwa? Hmm. Bo no nie wierzę, że nie da się szybciej. Za, za, za bardzo widziałem, jak sobie Japończycy radzili po tsunami tam w 2012. Ja wiem, że się da. Tylko nie u nas. Nie u nas. No i wracając do tych korków. I kupienia telewizora. Jechaliśmy z taksą z tym telewizorem. Jak go zamontowaliśmy... On no to tak do Dełu nie wszedł? Proszę. Do dołu nie wszedł? Do, na, nie, na, nie pchaliśmy lanosem. Okej. Okay. Nie było sensu pchać się lanosem w te korki o tej godzinie. A okay. Nie bez sensu. Z taksiarzem dogadaliśmy się tak, żeby nas bokiem, bokiem przewiózł. I przejechaliśmy chyba w 20 minut z podwonarki do, do nas na osiedle. Więc to jest bardzo dobry czas. Jak na te godziny szczytu. No, Piątkowe. Eee, no i co? Telewizor wrzuciliśmy. Trzeba było wysunąć bardzo mocno, żeby się zmieścił. Ale kurde, połowa okna zasłonięta. Oh. O, tam, co, co takiego daje ci On, no, Na przykład to, że kwiatki mogą rosnąć. To, to między telewizor a... Okno no, no sobie... ale wtedy kwiatków nie widać. Mm. Jaki? Co zrobiliśmy? Wyjebaliśmy mebel ściankę. <laughs> wtedy co do ciebie dzwoniłem, czy masz czas? A, no tak, tak. No, Zaczęliśmy od tego, że mieliśmy szafę starą, która ze starości śmierdziała. To rozmontowaliśmy, ile się dało i znieśliśmy z tego drugiego piętra na na, ten, na gabaryty. No dobra. No to spoko, jest dziura, ale trzeba teraz przysunąć resztę całej no tak. meblościanki. Żono? Bylucamy. <laughs> Okay. Wyciągnęliśmy, co tam było potrzebne. Jakieś stare dokumenty zapakowaliśmy mm. do worów, do przejrzenia. Wynieśliśmy jeszcze te dwa elementy meblościanki i został nam tylko spód. E, bo to, to jest tak, że e, spód meblościanki tej, która pozostała to jest na dwa segmenty meblościanki jest szeroki, czyli tam mm -hmm. jakieś 25 i metra. E, no i tam na metr... Jest głębokie. Aha. Yy, I na tym teraz stoi telewizor. Ok. Mm. Więc nagle pokój zrobił się tak duży jak u ciebie. Ok. <gry> tylko gdyby tej szafy nie było. No. czekaj. No bo mamy identyczne te pokoje, nie? Tak, tak. No. Więc powiedz sobie, że tutaj masz 50 calowy telewizor. No, byłoby, jak tak sobie myślę, całkiem, całkiem e, pod, pod, pod jakąś konsolkę w sam raz. No, tylko że jednak ta 50 jest za mała. <laughs> już następnego dnia jak tak siedzimy sobie i oglądamy coś na Netflixie, kurde mały ten telewizor i to samo nam powiedział koleś w salonie, kupuje, kupowaliśmy ten telewizor, że ta pięćsiątka już następnego dnia stwierdzi, że będzie za mała Aha. miał rację no. bo z jednej strony spoko, duża Niby jest, wiesz, duża, wiesz, 24-calowy 24 monitor, a 50-calowy telewizor. No to jest. No powiedzmy cztery razy większe. Mm. A tak? 4? No, 4? 4 takie 24 się zmieszczą pięknie. No tak, ten. Tak, no. Tak. no to wiesz, tak. Trochę mało. Trochę mało. <laughs> no. no ale jak trochę mało, to powiedz nam wszystkim. Czekaj! Jeszcze no? jedna rzecz się zdarzyła. No, dobra. Następnego dnia jechaliśmy zamknąć e, wodę nad Jeziorem Rożnowskim na, nasze, na naszej działce, no bo sezon zamykamy już po pół roku jeżdżenia, tydzień w tydzień no, gdzieś. Tak. Mamy już dosyć. Zamykamy, pojechaliśmy zamknąć wodę, no i w drodze na jezioro Rożnowskie w Łososinie Dolnej po zrobieniu zakupów tam, takich wiesz, jakaś bułka w Biedronce, no, no, no. pierdolę patrzymy, kotek. Kotek. Deszcz pada jak kolera. Kot siedzi podał tym miałczy. Pytałem się ziomka, czy, wie, czy to kot, czy ktoś go wyrzucił. On mówi, że nie, tam się szwender, już od jakiegoś czasu. I się pcha do samochodów. Patrzymy po sobie, ja i moja żona. Bierzemy. No. Nasz. Jest... Nasz. Mój ci on. Dokładnie. Więc podjechaliśmy autem. Kot wszedł do auta. Do skrzynki go włożyliśmy. Pojechaliśmy do tego, do weterynarza. Weterynarz stwierdził, że pewnie ktoś go po prostu wyrzucił, bo po zachowaniu wnioskował, mm. że zachowanie kota, którego wyrzucono, Trzymiesięczna sztuka, e, ale już umie do kuwety się załatwić i tak dalej. Czyli już był nauczony tego? Już był nauczony, więc najprawdopodobniej okay. kocicha się okociła e, i mie zamiast jak to się robi na wsi do wora i do jeziora. Jezio to po prostu go wyrzucili gdzieś na drodze no i tak się stało, że jest z nami okay. chociaż nie jest do końca z nami bo się z naszym psem nie dogadał nasz pies Lilka bardzo się, bardzo się wycofywa, wycofała bała się go? no bo strasznie prychał i tak dalej A, okay. więc dosyć agresywny był więc no u teściowej kot został i ona jest zadowolona no bo sama mieszka więc ma, A jej... nie spłynę że się wzdryga, że zbrania, że ona nie chce kota? Wiesz, inaczej, ona dwa tygodnie, tygodnie wcześniej powiedziała, że nie, nie chce kota, bo koty śmierdzą. <laughs> Ale Dzw ten, dzwonimy ten... poinformować, że znaleźliśmy kota, to możecie mi go przywieźć, <laughs> <laughs> bo zdjęcie <laughs> tylko wysłaliśmy. <laughs> Ale fajny, fajny, porciwy taki kocurek. No, e, no, także... Same przygody. No to jak tak, jak same przygody, no to powiedz nam, Czektul, co polecasz? Co polecam? Jest jedna bardzo ważna rzecz, którą mogę polecić, jeżeli ktoś się przygotowuje do swojego ślubu albo po prostu chce się nauczyć tańczyć. Nie płacę mi za to, po prostu to jest naprawdę coś wspaniałego. Nauka tańca w klubie Prima Dance to jest... Nie pamiętam, czy się nazywa ta ulica. Zakopianka? Na Zakopiance. To jest zaraz obok Kerpura. A, tam pod Borkiem Połęckim. Tak, tak, tak. Jest właśnie szkoła tańca Prima Dance. Jest Tomek, nauczyciel, który tam prowadzi zajęcia i jest tak zajebisty i tak zajebiście... No widziałeś, jak tańczyliśmy, no, poszło, nie? Poszło. Jakoś poszło, nie? Ja. <laughs> Ale pomyśl sobie, że tak naprawdę ten pierwszy taniec to byliśmy na trzy, trzy godziny lekcji tak, u nich. Tak, lekcji u nich trzy godziny. No i ćwiczenie w domu oczywiście, okay. nie? Ale zajebiście. No i jeszcze oczywiście wcześniej chodziliśmy przez kilka razy, kilka razy tam na... cztery razy po 2 godziny podstaw w ogóle, żeby nauczyć się jakkolwiek tańczyć. Nie Jakich podstawowych kroków, jak prowadzić i tak dalej. I o ile płaciliśmy chyba stówkę od tych lekcji pierwszego, tych wiesz na pierwszy taniec żeby to przygotować e, stówkę od godziny to za e, naukę w ogóle tego tańca to było tam chyba na początku 12 osób czyli 6 par to ta, za te grupowe zajęcia płaciliśmy chyba po 4 dychy o, za 2 godziny 4 osoby, czy cztery za osoby? Za, cztery osoby od, od osoby za dwie godziny jak się ma multisporta to oni na Jest multisporta ten... można okay. tam iść więc też super. Ale naprawdę Tomek ma super podejście właśnie, żeby nauczyć tych postaw wszystkich. <głos> tak Tych, tych nerdów, którzy, którym się udało uda się hajtnąć. Dokładnie. Żeby coś się poruszali. Dokładnie. Hmm, ty, ty, ty mówisz o ruchu. No ja w takim razie też polecę sport, ale nie, nie ma co tańczyć, kiedy można się łotać. E, w, tak pobicie się z ludźmi sportowo metalem, żelazem. To chyba kiedyś o tym już wspominałem, przy okazji tam jakichś napomknięć o, o rekonstrukcji, ale wreszcie wróciłem do treningów, jest to całkiem spoko, więc też polecam się troszeczkę poruszać. Pobijać. Poobijać. Poobijać. Sieniaki są spoko, blizny ładnie wyglądają, same plusy. No, to dzięki, że byliście dzisiaj z nami i wysłuchaliście naszego przydługiego, pierwszego, N po długiej przerwie odcinka. Tak, i, i słyszymy się. Najprawdopodobniej za tydzień. Dokładnie, ja jestem Czek Ja generał. I to była Hergatka, cześć. Elo. Tim, tom, tom, tim, tum, tom, tum,